Jest 11.00. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedenki Olaf Warzyński. Syreny, kwiaty i wieńce oraz marsz pamięci. Za godzinę początek obchodów 83. rocznicy powstania w getcie warszawskim. W poniedziałek sędziowie rozpoczną opiniowanie kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Wybór w Sejmie w połowie maja. To ma być sprzeciw wobec coraz gorszej sytuacji finansowej. Od jutra szpitale powiatowe rozpoczną pięciodniowy protest. Za godzinę w Warszawie zawyją syreny. Miasto upamiętni w ten sposób 83. rocznicę wybuchu powstania w getcie. Także w południe, przy pomniku bohaterów Getta rozpoczną się obchody rocznicowe z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego. Po złożeniu kwiatów i wieńców, spod pomnika wyruszy Marsz Pamięci, szlakiem miejsc związanych z historią Getta. Przejdzie, pomyśli, westchnie i poczuje solidarność z tymi walczącymi. To to jest najważniejsze, że 83 lata po tych wydarzeniach chcemy, pamiętamy. Mówi prezes Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, Artur Hoffman. Jak co roku w rocznicę wybuchu powstania w getcie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN organizuje akcję rozdawania papierowych żółtych żonkili. O godzinie 13 placówka zaprasza na spacer miejski bojowniczki w cieniu historii, a wieczorem w audytorium wyjątkowy koncert Sinfonii Warsowi, zapowiada koordynatorka akcji Maria Bliźniak. Wraz z Aleksandrem Dębiczem zagrają utwory żydowskich kompozytorów. Także na potrzeby akcji Żonkile powstał specjalny utwór, Yellow dawodil. Powstanie w getcie warszawskim wybuchło 19 kwietnia 1943 roku, trwało prawie miesiąc do 16 maja. Od jutra zgromadzenia i zebrania sędziów w całej Polsce będą opiniować kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Spośród 60 nazwisk zgłoszonych marszałkowi Sejmu sędziowie wskażą 15 osób. Następnie, jak zapowiada koalicja rządząca, w połowie maja kandydatury mają zostać przegłosowane w Sejmie. Opiniowanie kandydatów przez sędziów nie jest przewidziane w ustawie o KRS. Przez rządzących było jednak zapowiedziane jako plan B po prezydenckim wecie do noweli ustawy, która przywracała wybór sędziowskiego składu Rady przez środowiska sędziowskie. Szykuje się czarny tydzień w ochronie zdrowia. Od jutra szpitale powiatowe rozpoczną protest pod hasłem Szpitalne Łóżko Poczeka. Choroba nie. To ma być akcja informacyjna, a jednocześnie sprzeciw wobec coraz trudniejszej sytuacji finansowej, mówi starosta dębicki Piotr Chęciak z Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych. Nasz protest będzie nie zagrażający życiu i zdrowiu pacjentów, tylko i wyłącznie akcja informacyjna poprzez plakaty, poprzez spotyk w lokalnych mediach, bo doszły jeszcze nowe rzeczy, czyli likwidacja ambulatoryjnej tej opieki specjalistycznej, bo jeśli się wprowadza ograniczenia w wykonywaniu diagnostycznych badań, to po prostu uderza w pacjentów, ale też w szpitale. Akcja potrwa do piątku 24 kwietnia.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 Teheran w ostatnich godzinach informował, że analizuje nowe propozycje Stanów Zjednoczonych po rozmowach z szefem pakistańskich sił zbrojnych Asimem Munirem, który pełni rolę mediatora między oboma krajami. Prezydent USA Donald Trump powiedział, że rozmowy z Iranem wciąż postępują i idą w dobrym kierunku. Wyraził jednak pewną frustrację podejściem Teheranu, stwierdzając, że zaczęli trochę kombinować. Natomiast w Białym Domu gościli sekretarz obrony Pithekset, dyrektor CIA oraz przewodniczący kolegium połączonych szefów sztabów. Może to mieć związek z kolejnym etapem bezpośrednich rozmów, według Oficjalnych źródeł, negocjacje pokojowe obu stron mają się odbyć w poniedziałek. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To są aktualności jedynki. Narodowe czytanie Pisma Świętego zainauguruje dziś w Polskim Kościele Katolickim 18 tydzień biblijny. W tym roku przedmiotem lektury będą listy świętego Pawła do Tesaloniczan, do Tymoteusza oraz list do Tytusa. 23 kwietnia przy Kościele Świętego Ducha w Warszawie Odbędzie się publiczne czytanie Pisma Świętego zorganizowane przez katolickie stowarzyszenie Civitas Christiana. Dobra wiadomość dla tych, którzy już planują wakacje nad Bałtykiem. Pociągi Pendolino będą kursowały do Ustki. Ekspres Intercity Premium będzie woził pasażerów od 27 czerwca do końca wakacji, mówi prezes PKP Intercity Janusz Malinowski. Bezpośrednie połączenia z Bielska Białej przez Katowice, przez Warszawę, przez Trójmiasto i pociąg będzie kończył bieg tu w Ustce. To jest kolejny kuror, do którego zawita pociąg Pendolino. Pociąg Pendolino przyjeżdża do Świnoujścia, do Kołobrzegu, oczywiście do Trójmiasta. W wakacje do Ustki z Warszawy będzie też kursował pociąg słoneczny kolei mazowieckich. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Tomasz Kowalczyk, czas na wiadomości sportowe. Siatkarze mistrzowie Polski, gracze Bogdanki Lublin po raz drugi z rzędu awansowali do finału Plus Ligi. W drugim meczu serii półfinałowej z projektem Warszawa zwyciężyli u siebie podobnie jak w pierwszym meczu w Warszawie 3 do 1. Mikołaj Sawicki, przyjmujący zespołu z Lublina, wracający po uniewinieniu od dopingu w związku z błędem laboratorium, cieszy się, że będzie miał szansę powalczyć o następne złoto. Set otwierający myślę, że był tutaj kluczowym, żeby przejąć tutaj przewagę mentalną na boisku i potem była jeszcze tylko lekka chwila zawahania w trzecim secie, chłopaki musieli odpocząć, ale szybko wrócili na właściwe tory i dociągnęli ten mecz do końca. Myślę, że to jest duże osiągnięcie, osobiście chciałbym drugi raz rzędu też zdobić złoto. Trener projektu Kamil Nalepka wskazuje przyczyny porażki. Po złym wejściu w mecz gramy na równo z Lublinem, gramy w siatkówkę. Ja myślę, że takim decydującym czynkiem było to, że my Często z nimi nie graliśmy w świadkówce, bo po prostu popełnialiśmy dużo błędów na zagrywce, a jak już tą zagrywkę przebijaliśmy, to z samego grania w światkówkę nie uważam, że byliśmy o wiele słabszym zespołem. Wręcz powiedziałbym, że byliśmy na podobnym poziomie. Zadecydowały błędy i to nie tylko w tym meczu, tylko również w meczu w Warszawie, nasze błędy własne. Finałowym rywalem Bogdanki będzie Aluron Warta-Zawiercie, czyli będzie to powtórka sprzed roku. Zawiercianie zapewnili sobie awans po pokonaniu resowi w Rzeszowie 3-0. Pierwsze spotkanie też wygrali 3-0. A start finału w sobotę 25 kwietnia. Rywalizacja rozpocznie się na boisku Warty. Klub jego Suchana, New York Knicks, udanie rozpoczął rywalizację w fazie playoff koszykarskiej ligi NBA. Nowojorczycy pokonali Atlanta Hawks 113-102 pierwszym meczu pierwszej rundy rywalizacji, a gra toczy się do czterech wygranych spotkań. Reprezentant Polski Jeremi Sochan tym razem nie dostał szansy i całe spotkanie obejrzał z perspektywy ławki dla rezerwowych. W piłkarskiej Ekstraklasie wczoraj mecze 29. kolejki Górnik Zabrze wygrał z Koroną Kielce 1 do 0, Radomiak z Widzewem Łódź 2 do 1, a Pogoń Szczecin przegrała z Lechem Poznań 1 do 2. W tabeli prowadzi Lech, trzy punkty przed Górnikiem, w strefie spadkowej z kolei Brukbet, widzę i Arka. A dziś o 12.15 Brukbet podejmie Wisłę Płock. O 14.45 Raków Częstochowa zmierzy się z Krakowią. Z kolei o 17.30 mecz Arka-Gdynia-Jagielonia-Białystok.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 Zachodnia część kraju, dziś pochmurna i deszczowa wschód, za to z licznymi rozpogodzeniami. Od 8-9 stopni na wybrzeżu, 12 na suwaszczyźnie i w Beskidach, do 16 w centralnej części kraju. Wiatr jest słaby i umiarkowany. Ciśnienie w Warszawie 1002 hektopaskale. Na program zaprasza jego sponsor dystrybutor pastylek Cito firmy Reuter. Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.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 bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie! Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnes niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogów wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurczcie nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Produkt Zdrowit z o. Gdy wszystko budzi się do życia, w Black Red White rozkwitają najlepsze okazje. Setki mebli do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 Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w drugiej części naszego dzisiejszego niedzielnego wyjątkowego spotkania Stulecie Polskiego Radia. I jeden z naszych słuchaczy przed momentem napisał na Facebooku, bo jedynka już jest tak nowoczesna, że, że można w ten sposób się z nami komunikować. Jeden z naszych słuchaczy, pan Piotr, napisał, że głos pana Gudowskiego nie tylko się słyszy, jego głos maluje obrazy, które słyszymy, widzimy przez radio i przesyła nam pozdrowienia. Ten głos przed momentem znów wybrzmiał od dziesięciu lat w polskim radiu, zapowiadając czas pogody. I to jest właśnie ta druga część. I rozpoczniemy ją głosem kolejnym, głosem wyjątkowym, bo to postać... Jedna z największych, jakie tworzyły polskie radio. A jego pierwsza fascynacja to było radio w drugiej połowie lat dwudziestych. Oto Władysław Szpilman. Są to odległe, ponure czasy. Był listopad, rok 1944. Było to już po powstaniu, kiedy ludność została przez okupanta wygnana z Warszawy. Ja nie wyszedłem z Warszawy, postanowiłem zostać. Zostałem w ruinach, było to w Alei Niepodległości. Czułem się jak zaszczute zwierzę. Nie myłem się, nie goliłem się, broda mi urosła, w łachmanach byłem. No i tak się stało, że od kilku dni nic nie jadłem i postanowiłem znaleźć sobie trochę pożywienia. Było mieszkanie jakiejś niedopalonej i w kuchni szukałem, jak już powiedziałem, tego pożywienia i w tym momencie usłyszałem, Hoch. Przerażony, wstałem, podniosłem ręce do góry, był to kapitan Wehrmachtu, który pyta się mnie, co pan tu robi, czym się pan zajmuje, jaki był pana zawód. Ja mówię, jestem pianistą. Mówi, niech pan mi coś zagra, bo obok jest fortepian. Bałem go się, no byłem zaszokowany, ręce miałem, zdrętwiałem, okna były otwarte, klawisze nas nasycone wilgotnością, ale pomyślałem sobie, że chyba najlepszym utworem, pasującym, świetnie, do tej całej sytuacji tragicznej, będzie Etiuda Rewolucyjna Chopina. Usiadłem do fortepianu, zacząłem grać, ale niestety palce mi odmówiły posłuszeństwa. Także przestałem i zacząłem grać Nocturne Chopina, którą on wysłuchał. No i powiedział, niech pan się nie obawia, ja panu nic nie zrobię. Ale jak mu zadałem pytanie, czy on jest rdzennym Niemcem, powiedział, jestem, ale się tego wstydzę. Za te wszystkie, prawda, okrucieństwa, za te zbrodnie, o których ja, ja wiem, my będziemy musieli bardzo ciężko zapłacić. W takie dzień jak dziś, ta opowieść zabrzmiała w sposób szczególny. Dziękujemy, dziękujemy. Dziękujemy Władysławowi Szpilmanowi za to, co nam opowiedział. A Chopin i jego koncerty co niedzielę są z nami. Od 99 lat, no bo zaczęły się w 27 roku w polskim Radiu Wilno, a Polskie Radio, ta nasza kochana jedynka, zaczęła regularne nadawanie swoich programów, swoich audycji rok wcześniej, więc dziś wieczorem jak zwykle koncert Szopenowski zapraszamy, podobnie jak zapraszamy do słuchania Teatru Polskiego Radia. Najstarszym i najdłużej emitowanym polskim słuchowiskiem radiowym są Matysiakowie, towarzyszą Polakom od 15 grudnia 1956 roku. Ten czas i tę sytuację całą najwłaściwiej i najpiękniej wyśpiewuje Olgiert Buczek. Złotem włosy W złotym słońcu Złoty liść Kasztan się pod nogi toczy Jak tu dobrze Z tobą iść Wiecie gdzie jest ta ulica Taka jakich Innych sto Może tylko ta różnica Że ją dobrą złą, Że jest polna Bo pole Że jest dolna bo w dale, a na piwnej jest piwo, a na krzywej jest krzywo. Lecz kto powie, dlaczego taka nazwa jak ta? Dobra, widać dobrego więcej tutaj niż zła. Gdybym był w Wenecji Pewnie pływałbym gondolą tam Na gitarze grałbym rzewnie, Dziwiąc się jak pięknie gram Gdybym był w Paryżu Może po bulwarach bym się snuł Lecz czy byłoby mi dobrze Tak jak jestem i tu Tu gdzie polna i pole tu gdzie dolna, tam w dole, gdzie jest piwna i piwo, i ta krzywa, gdzie krzywo, lecz kto powie, dlaczego taka nazwa jak ta dobra, widać dobrego, więcej tutaj niż zła. Brak by było w każdym bistro, gdziebym bym sączył winałyk. Pana Wojtka z małą czystą i naszego, no to cyk! Gdybym lądził tak daleko, przemierzając tysiąc miast, brakowałoby jedynego. czego? Właśnie was! I tej polnej Gdzie pole I tej dolnej Co w dole I tej piwnej Gdzie piwo I tej krzywej Gdzie krzywo Lecz kto powie Dlaczego Taka nazwa jak ta Dobra Widać dobrego Więcej tutaj niż zła Dobra Widać dobrego więcej tutaj niż zła. To czas pogody, jedynka polskie radio i takie słowa sprzed wielu, wielu lat. Wraca człowiek do domu zmęczony po dniu huku, stukotu, ruchu, po tych wszystkich sprawach, usiądzie wieczorem, przekręci gałkę głośnika i nagle jest przeniesiony winny świat świat który apeluje do jego wyobraźni. Tak wspominał kiedyś Kazimierz Rudzki, również radiowy kolega. I w dniu jubileuszu kolejny wielki aktor w dniu jubileuszu o jubilatach Leonard Pietraszak. To już 50 minęło latek, gdy się poznali z babunią dziadek. Babunia usta miała najsłodsze lat osiemnaście i dwa warkocze. Dziadek opinię miał w kole, że chłop jak iskra, isty pistolet, że choć niezwykle bywał liryczny, z postępem zawsze kroczył technicznym, bo nie podrywał w najstarszym stylu na zbiory znaczków czy zbiór motylków, lecz nowoczesnym systemem całkiem na polskie radio, jeszcze z kryształkiem. Zapraszał dziadek najmilszą z babek a że miał jedną parę słuchawek, więc ówczesnej tej radiofonii słuchali razem, skroń tuż przy skroń. Słuchali radia co dzień do końca, do późnej nocy, do jeszcze Polska. Na długich falach zakwitła owa radiowa miłość długofalowa. Bo dzień dzisiejszy, dzień pełen wzruszeń, czczą razem z radiem jubileuszem. Dalszy ciąg tej opowieści w piosence Olgierda Buczka. Już w niedzielę sobotnie sny budzę, w poniedziałek je tule na nowo, a we wtorek jak dziecko marudzę. W środę czekam, na czwartek daję słowo, w czwartek gwiazdy zapalam na rzęsach W piątek szturcha mnie księżyc pod wok. bo dobrze, że jutro w sobotę Będzie flatał uśmiechy w twój lok W sobotę wieczorem, w sobotę wieczorem Usiądziemy kolo siebie, o tak Będę patrzył w twoje oczy Całował Twe oczy i nie może być lepiej o tak. W sobotę wieczorem, w sobotę wieczorem, nic nie widzę i nic nie wiem o tak. Tylko żal, że znów potem tydzień jedną ma sobotę, a nie siedem albo dziewięć o tak. Cały tydzień znów chodzę i czekam Przez niedzielę przesuwam zegary W poniedziałek powracam z daleka A we wtorek chcę środę mieć do pary W czwartek trącam się chmurką z kominem I już w piątek z nim jestem na tył Niech on czarnym swym basem się śmieje, że w sobotę znów pójdę jak w dym. W sobotę wieczorem, sobotę wieczorem usiądziemy koło siebie o tak. Będę patrzył w Twe oczy i całował Twe oczy i nie może być lepiej o tak.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 Przed momentem słyszeliśmy w sobotę wieczorem i pewnie uważni słuchacze Polskiego Radia, tylko takich mamy, zauważyli, że to był sygnał podwieczorku przy mikrofonie. Pierwszą audycję podwieczorek przy mikrofonie nadano w 1936 roku, 90 lat temu. Transmitowano ją z kawiarni hotelu Bristol w Warszawie. Później śpiewał tam z balkonu Jerzy Kiepura. A w podwieczorku grała mała orkiestra radiowa. Występowali popularni piosenkarze, recytatorzy i satyrycy. Konferansjerami byli spikerzy Polskiego Radia, Tadeusz Bocheński, Joanna Poraska, Józef Opieński. I tak do dziś, od czasu do czasu wykorzystujemy te wspaniałe nagrania, prezentując w tym naszym fragmencie kabaretowym Czasu Pogody to, co wtedy tam się Działo. Za chwilę kolejne wielkie wzruszenie, to co przygotowała dla nas Irena Kwiatkowska. Halo, halo tutaj Ptasie Radio w Brzozowym Gaju. Nadajemy audycję z Ptasiego Kraju. Proszę niech każdy nastawi aparat, bo sfrunęły się ptaszki dla odbycia narad. Po pierwsze w sprawie, co świtem piszczy w trawie. Po drugie, gdzie się ukrywa echo w lesie? Po trzecie, kto się ma pierwszy kąpać w rosie? Po czwarte, jak poznać kto ptak, a kto nie ptak? A po piąte przez dziesiąte będą ćwierkać, świstać, kwilić, pitpilitać i pimpilić ptaszki następujące. Słowik, wróbel, kos, jaskółka, kogut, dzięcioł, gil, kukułka, szczygieł, sowa, kruk, czubatka, drost, sikora i dzierlatka, kaczka, gąska, jemiołuszka, dudek, cznadyl, pośmieciuszka, wilga, ziemba, bocian, szpak oraz każdy inny ptak. Pierwszy słowik zaczął tak. na to wróbel zaterlikał. Cóż to znowu za muzyka? Muszę zajrzeć do słownika, by zrozumieć śpiew słowika. Ćwirk, ćwier, ćwirk, ćwirk, To nie teatr, ani cyrk. Patrzcie go, nastroszył piórka i wydziera się jak kurka. Dość tych arii, dość tych liryk. Ćwirk, ćwirk, ćwirk, I tak zaczął ćwirzyć, ćwikać, ćwierkać, czurkać, czyk, ćwier, ćwier, ćwier, ćwier, ćwier, że aż kogut na Zapiał gniewnie: Kukuryku! Jak usłyszy to kukułka wrzaśnie. A to co za spółka? Kukuryku? Kukuryku? Nie pozwalam rozbójniku. Bierz, co chcesz, bo ja nie skąpię, ale kuku nie ustąpię. Ryku, choć do jutra, skrzecz, ale kuku moja rzecz zakukała. Na to dzięcioł, stuku, puku, czajka woła, czy jaś ty, czy jaś? byłaś gdzie, piłaś co, piłaś to byłaś, przepióreczka, chodź tu, pójdź tu, masz co, daj mi, rzuć tu, rzuć tu, i od razu wszystkie ptaki, w szczepiot, w świegot, w zgiełk, o taki. daj tu, rzuć tu, co masz wiórek, piórko, ziarnko, korek, sznurek, pójdź tu, rzuć tu, ja ćwierć, ty ćwierć, lepiej gniazdko, przylep to przyćwierć, Widzisz go? Nie dam ci, moje czyje? Gniazdko ci wieje, wieje, Nie dasz mi, Takieś ty. Wstydź się, wstydź się. I wszystkie ptaki zaczęły bić się. Przyfrunęła ptasia milicja i tak się skończyła ta leśna audycja. Jak świat, a śmiech to leże się śmiej i bo czy jesteś tu o wiele lat? że się jeszcze tych niedziel przed sobą tyle ma Świat kręci się koło świat cały, ty i ja. Jak przyjemnie, że się jeszcze tych niedziel przed sobą tyle ma. Radio program pierwszy, jedynka, czas pogody. To nasze radio to z jednej strony wielki, największy i bardzo atrakcyjny świat, no bo operetkowo, operowo, koncertowo, Jan Kiepura, brunet brunetki, blondynki i balkon hotelu Bristol, a z drugiej strony przed momentem Maria Koterska i zabawa na deskach i na karuzeli dla wszystkich, na bielanach. A z trzeciej strony jeszcze... Przedwojenni twórcy, bo to dla bardzo wyrafinowanych smakoszy kabaretowych i powojenni artyści Wiesław Michnikowski i Edward Dziewoński. Halo! E, proszę pani, ja poproszę za zamiejscową Lubartów 33. Proszę. Mój numer 333. Tak, dziękuję ślicznie. Co? Już jest połączenie, Dziękuję bardzo. Halo? Hallo. Hallo. Hallo? Kuba. Kto mówi? Ale ci Kuba. Ale kto mówi? Jeżeli nie Kuba, moje nazwisko Pana nic nie powie. Kuba. Jaki Kuba? Goldberg. A jeżeli Kuba, to kto mój? Rapaport. Benny? Tak. To Kuba. Goldberg. Tak. Co jest? Jest interes do zrobienia. Interes? Tak. Ile można stracić? Co się pytasz, ile można stracić? Czy mnie natychmiast zapytujesz, ile można zarobić. Ile się zarobi, to się zarobi. Ja się pytam, ile trzeba mieć, żeby ryzykować w razie się stracić? Niewiele. Dwa, trzy tysiące masz? Mam mieć. Co jest? Jest tak. Friedman ma weksel Shapira z żyrem glasa i w indikator jest Ballenstein. On daj 50% franko, loko towar jest Lutmana, Tylko ten towar jest zajęty przez Chodnik z powodu weksel Za Zatem weksel Rojberga można dostać gwarancję od jego teścia Rosenzweiga. Tylko on jest przepisany na Rosenzweigową, a Rosenzweigowa jest chora. A co i jest... Co by i nie było, to my dziedziczymy 20%. Tylko Lutman musi mieć pewność, że Reutberg go wypuści. Oczywiście, jeżeli Rosenzweigowa jeszcze dziś się przeniesie na lono Abrahama. To Malwina Feinstein nie ma nic przeciwko, ale Lipsi musi dostać 500 dolarów. Co? Nie gotówko, tylko połowę, na resztę zwolnienie od procesu od ciebie. Jasne? Oczywiście, że rozumiem. No. Tylko skąd pewny, że Rozencwajgowa by bivijonella ducha? W tym sej. Co? Sej. Kto? Sej. Nic nie rozumiem. Deska. W środku sej. Jaka deska? Dziewo. Decka dziewniana w środku sej. Kto ma dziewo? Lutman? Jaki Lutman? Lutman ma manufakturę, a dziewo jest z lasu. Sieścinna, się na deski, nie je deska, jest Sej. A gdzie jest ten las? Jaki las? że wspominały. Co ciebie obchodzi nagle? W Puszczy Białowieszczajskiej jest las. Rosną stuletnie drzewa, się, ścina się, Decka jest deska, jest jej. A kto ma ten las? Kuba, o co ciebie idzie? Nikt! To można kupić? Te manufaktury? Nie, ten tartak. I tartak do cholery! Muszę się ścinać i szarżnie! Kuba! O czym ci chodzi o to, czy rozenczajgowa wytrzyma do procesu? A ona sprzeda? Co? Ten tartak! Kuba! Przecież! Ona! Nie, jaki tartak do cholery! No przecież sam mówiłeś, no tartak to się ścinać. Kuba! Czy mnie coś podkusiło powiedzieć jego ten sej. Kuba! Ja cofam ten sej? Ja cofam wszystkie sejki na świecie. Co? Sej? Który? <gry> Że pisze w kurierze Warszawskim tych sztychów, to ja jego cofam. Kurierze Warszawskim to było ogłoszenie. Jakie ogłoszenie? No, że on sprzedaje. Kto? No, ten, co pisze, że, że parceluje ten las, no. Słuchaj, tylko ten tartak to ja bym zatrzymał dla siebie. Kuba, po co tobie ten tartak? Zleś tego tartaka! No, wiesz, rapa że ja ciebie nie rozumiem. Ty budzisz mnie w nocy. Pół godziny namawiasz mnie, żebym kupił las. A teraz odmawiasz mnie od tego tartaka. To co to jest za interes? Kuba. Zaraz, chwileczkę, spokój. Owszem, dajmy na to, ja daję dwa tysiące za las. To kto inny będzie miał tartak, tak? Będzie mnie dyktował ceny? Będę jego dawał zarabiać na rżnięcie? To gdzie jest logika? to wolę kupić ten Tartak. Mam rację? Teoretycznie tak. Tylko, że mnie coś podkusiło. Staropońszczyznę się mnie zachciało. Sęk, sęk. Tak samo dobrze mogłem powiedzieć, ja wiem, tu leży pies pochowany. Pies? Pies. piesy. Jaka rasa? Szlak. Nie trafi! Słuchaj, czy Rozencwajgowa ma na sprzedaż psa? Czy to jest może lyżew? Wiesz, ja bym chętnie kupił, bo Hipek bardzo chce lyżwa. Ostatecznie może być sweter. Albo... albo bulgot. Albo taki mały, biary dupelek. Velko, broń Boży, jajnik. A to jest jaka rasa? Jaka rasa? Nordycka psa krew, cię od tego zwierzęcia nieszczęście, ty moje! Uchaj, nie, tylko dwa tysiące za psa? Ja mogę dać trzydzieści złotych. Duży piesek? Olbrzymie bydle! Złociutka, przepraszam, to nie do pani. Co? Jak chwileczkę, co? Dziękuję. Kuba, ta, ta rozmowa za chwilę będzie kosztowała 42 złote. Co to znaczy? 42 złote, jak się kupuje i las, i tartak, i psa. Wiesz co ja ciebie powiem? Ty sobie weź ten las za darmo. A tartak? A tartak, a tartak, ty sobie weź tyś za darmo. A pies, a pies, a pies ci mordeliza. Chodził kiedyś kataryniarz, nosił na plecach słowików Ch i papugę ze złotym dziobem I pierścionków sznur Nad warszawską szarą Wisłą Za jeden grosik, za dwa lub trzy Modry Dunaj w tak dwalca płynął I papuga ciągnęła mi złoty pierścionek, złoty pierścionek Na szczęście z niebieskim oczkiem, z błękitnym niebem na szczęście. Złoty pierścionek Kataryniarza jedyny. Na moje szczęście, na szczęście każdej dziewczyny. Złoty pierścionek, złoty pierścionek na szczęście.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 I we włosach pierścionki srebrne, które zwija wiatr Odleciała już papuga i mój pierścionek już dawno znikł Więc powiedzcie, gdzie mam go szukać, kto go jeszcze odnajdzie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 Złoty pierścionek, taki miedziany, dziecinny. Za ten pierścionek oddalabym dziś sto innych. Ależ tego się słucha, to Rena Rolska. Jak pewnie zauważyli Państwo, Mężczyźni wybierają sęki, a dziewczyny złote pierścionki. To Czas Pogody Jedynka Polskie Radio i uśmiechnięta i to słychać w głosie i za chwilę się o tym przekonamy. Martyna Podolska. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie. To jest jedyna audycja Czas Pogody, którą wydaję już od kilku lat. Nie przepadam za wydawaniem. Bardzo lubię z Państwem rozmawiać na tych naszych radiowych łączach, ale gdy otrzymałam taką propozycję, a właściwie w momencie, kiedy została mi przekazana pałeczka od Małgorzaty Raduchy, którą serdecznie pozdrawiamy, by wydawać Zbigniewa Krajewskiego i wydawać Czas Pogody, to nie mogłam zrobić inaczej i przyjęłam to zaproszenie do tworzenia tej audycji, która jest czarem, która jest magią, która daje, myślę, Państwu i wytchnienie, i oddech, ale także i przywołuje właśnie te legendarne głosy, wspomnienia, tak jak dzisiaj, chociażby z okazji stulecia jedynki, przywołaliśmy legendarne głosy, a przecież tę audycję prowadzi właśnie legendarny głos Zbigniew Krajewski. Panie Zbyszku, bardzo dziękuję w tym momencie za te wszystkie już wspólne lata. To wzruszające momenty naszych niedzielnych, porannych spotkań. Dziękujemy też Państwu, że tak są Państwo razem z nami i spędzają Państwo te niedzielne przedpołudnia i tak licznie się Państwo do nas odzywają, piszą, dzwonią. Panie Zbyszku, stulecie jedynki, ale my też mamy jubileusz. Pan ma Jubileusz w tym roku związany właśnie z czasem pogody. To Możemy coś powiedzieć? Możemy. To będzie wspólny jubileusz, no bo z Martyną pracujemy rzeczywiście od paru, paru lat. Wcześniej spotykaliśmy się sporadycznie, bo Martyna Podolska, zdradzę, doktor Martyna Podolska, to jest najmłodsza wydawczyni w naszym programie i mająca niezwykle odpowiedzialną pracę, bo oprócz tego, że jest prezenterką, oprócz tego, że organizuje wiele e, koncertów chociażby, prowadzi te koncerty, prowadzi audycje, bo jest również znakomitą prowadzącą, o czym pewnie dziś wieczorem się przekonamy, ale też w każdym innym momencie, to jest e, najmłodszą wydawczynią tego programu. I tym bardziej te słowa, które przed momentem powiedziała, cenimy sobie, bo jeżeli młody człowiek e, patrzy z podziwem, a wyczuwało się w tym głosie takie właśnie uczucie, na kogoś, kto już tam ma za sobą te pół wieku, faktycznie pół wieku w polskim radiu, które ma już 100 lat, to tym bardziej jest to cenne. I ten uśmiech w głosie najbardziej podnosi na duchu i powoduje, że chce się dalej pracować i chce się współpracować. Kiedyś Mieliśmy wyjazd do takiego cudownego miejsca pod Radomiem, żeby relacjonować no, święto niezapominajkowe, takie czczące naszego kolegę sprzed lat, dbającego o ekologię, przekazującego nam prognozę pogody. I wszystko było w ogromnym proszku. Trzeba było wykonać ileś tam czynności, stworzyć no, wrażenie, że to wszystko działa i w momencie, kiedy będziemy na antenie, to będzie to tak jak trzeba. Ja tak spojrzałem w pewnym momencie na to, co tu mamy jeszcze do zrobienia, a Martyna spojrzała na mnie i powiedziała, panie Zbyszku, ja to ogarnę. I ogarnęła. I wszystko poszło co do sekundy dobrze i tak jak trzeba. A... No i będziemy świętować także i my w tym roku yy, dziesięciolecie czasu pogody. Już teraz Państwa serdecznie zapraszamy na jesieni. Nie będziemy na razie zdradzać szczegółów, ale proszę nas słuchać i proszę być razem z nami. Także bycie dzisiaj ze mną po 23, bo emisja rozmowy z amerykańską aktorką, scenarzystką, reżyserką Christian Stewart z okazji premiery jej debiutu reżyserskiego Chronologia Wody. Tak mówi o tym filmie i o tej adaptacji, bo to adaptacja książki.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 Między innymi te słowa powiedziała Krystyna Stewart o filmie Chronologia Wody. Więcej dzisiaj po 23 w Kulturalnej Jedynce. Już teraz Państwa serdecznie zapraszam. No i zapraszamy do bycia razem z nami, ze Zbigniewem Krajewskim. Ze mną czas pogody co niedzielę. To wielki zaszczyt, Panie Zbyszku, być razem z Panem co niedzielę i być też razem z Wojtkiem Błońskim, którego nie mogę nazywać Wojtusiem, ale z wielką miłością i czułością. Najlepszy realizator w Polskim Radiu. Wojtku, bardzo Ci dziękujemy za tę pracę. A Wojciech ma to szczególną umiejętność, że potrafi tworzyć harmonię w Polskim Radiu, czyli tak zrealizować to wszystko, że po pięknym utworze wchodzi następny, jeszcze piękniejszy i to jest również jego dzieło. O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy spączka zamienia się w kwiat. Kiedy śpi, gdy się odsknie Za czym tęskni najmocniej Czego chce, aby dał jej świat Odrobinę szczęścia w miłości Odrobinę serca czyjegoś Jedną małą chwilę Na ślubnym kobiercu nawet łzami zalać się Potem stanąć sercem przy sercu i usłyszeć Kocham Cię z ochotą nawet srebro i złoto i brylanty i wszystko co ma bez namysłu najszczerzej niech ktoś wszystko zabierze w zamian za to niech tylko da odrobinę szczęścia w miłości odrobinę serca czyjegoś jedną małą chwilę nim na ślubnym kobiercu nawet łzami zalać się, potem stanąć sercem przy sercu i usłyszeć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 i spotkania z nimi. Do rozmowy zaprosiłem honorową obywatelkę Warszawy, ocalałą z zagłady, Krystynę Budnicką. Wchodzili Niemcy na podwórko, wołali, proszę schodzić, pojedziecie do pracy, dostaniecie jedzenie na drogę. Ci co schodzili, to schodzieli, ci reszta tu się chowała. To oni wtedy po mieszkaniu szukali I myśmy siedzieli wtedy już w bunkrze, a bunkir był połączony z kanałem ściekowym. Wywiad Żyta. Dziś po 21 w Jedyńce. Serdecznie zapraszam Remigiusz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 Wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litor salsenior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka. A Mariany dostają Power'a i kupują taniej na wiosennej wyprzedaży w Media Expert. Wiosenna wyprzedaż w Media Expert. Na przykład, rewelacja Smart TV Highsens, kulet, aż 65 sali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedne 2299. Zł. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert. Ow, znów ten ból. Bolesna zmiana w jamie ustnej? Mm -hmm.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 Pomoże zachować kontrolę. Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm. Reklama. Ogłoszenie społeczne. To jest ula, która jak wielu podopiecznych fundacji hospicyjnej, uwielbia się uśmiechać. To nagroda dla całego zespołu Hospicjum Dutkiewicza, który zapewnia im troskliwą opiekę każdego dnia i nocy. Możesz nas wspierać na wiele sposobów. Sam wybierz jak. www.fundacjachospicyjna.pl Ogłoszenie społeczne. Radio Kierowców. Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Spokojne południe na naszych drogach. Ruch niewielki, aura sprzyjająca zmotoryzowanym. I tylko wydarzenia w Krakowie i w Poznaniu sprawiają, że jest y, duże zamieszanie w Krakowie. Maraton y, Krakowski w Poznaniu podobnie, oprócz tego otwarcie toru Poznań na torze Poznań, otwarcie sezonu, a więc spory ruch w centrach i śródmieściach Krakowa i Poznania. Poza tym autostrada A4 od węzła Kraków-Południe, powisłe korki i spowolnienia na jezdni w kierunku Katowic, trasy S3 S6. Zjazd z ekspresowej szóstki na ekspresową trójkę na obwodnicę Goleniowa, korek dla jadących w stronę Szczecina. Krajowa siódemka od Dziekanowa Leśnego Połomianki, powjazd do Warszawy, ruch mocno spowolniony. Droga nr 47 od bańskiej niżnej po szaflary, korek i spowolnienie w obu kierunkach.